Wibracja 55 wszystko widzące oko Kręgi energetyczne tak często przypominają swoim wyglądem wiry lub wirujące koła. Trzecie oko zawsze wyróżnia się spośród pozostałych centrów energii, gdyż często jest przedstawiane jako rzeczywiste oko. We wschodniej sztuce tradycyjnej, hinduskiej i buddyjskiej, możemy zobaczyć liczne wizerunki bóstw z trzecim okiem umieszczonym pomiędzy brwiami. Często trzecie oko jest tylko na wpół otwarte. Możesz otwierać i zamykać swoje trzecie oko siłą woli, lecz również ono samo otwiera się i zamyka naturalnie w ciągu twojego życia. Oczywiście w twoim czole nie ma żadnej trzeciej gałki ocznej. Pomimo to energia czakry brwi pomoże ci ją zwizualizować. W ten sposób będziesz w stanie głęboko spojrzeć w swoje trzecie oko, połączyć się z nim, a nawet aktywować jego zdolności. Dostrzeganie trzeciego oka jest jednym z najbardziej ekscytujących aspektów mojego własnego rozwoju duchowego. Potrafię wyczuć, że to centrum zawsze pragnęło mojej uwagi. Już jako mały chłopiec rysowałem oczy na skrawkach papieru i przez wiele lat miewałem nawracające bóle głowy właśnie w miejscu czakry brwi. Wibracja na dziś. Dzisiaj spojrzysz w głąb swojego trzeciego oka. Jest na to wiele sposobów. Jeżeli jesteś osobą obdarzoną jasnowidzeniem, najlepiej będzie, jeśli rozpoczniesz od medytacji. Jeżeli jesteś uzdolniony plastycznie, możesz namalować lub narysować swoje trzecie oko, aby zobaczyć je fizycznie. Proponuję skorzystać z poniższego ćwiczenia medytacji. Dzięki temu stworzysz intymny związek z trzecim okiem oraz rozwiniesz umiejętności widzenia wewnętrznego oraz zdolności parapsychiczne. Wybierz spokojne, wygodne miejsce. Możesz wziąć ze sobą kryształy i zapalić świece. Zrób to, co uważasz za odpowiednie. Usiądź cicho i kilkakrotnie głęboko odetchnij, aby się skoncentrować. Następnie ustal swoją intencję, boska, święta wizjo, moje trzecie oko, czakro brwi Aina. jestem gotowy, by przebudzić się. Jestem gotowy, by doświadczyć mojej prawdy. Dziękuję za ukazanie mi Twojej prawdziwej postaci. Teraz wiem, jak kochać i dbać o Ciebie lepiej. Rozumiem, że jesteś boskim aspektem mojej istoty. Przepraszamy za czasy. Gdy ignorowałem Twoje wskazówki, przewodnictwo i wizję. Dzisiaj jestem gotowy, by to zmienić. Jestem gotowy, by w pełni przyjąć Twoje światło. Jestem gotowy, by widzieć na wskrąś Ciebie. Teraz decyduję się ujrzeć moim trzecim okiem. Weź głęboki oddech i zamknij oczy. Zwizualizuj sobie centrum trzeciego oka. Jak wygląda? Jakiego jest koloru? Czy jest umieszczone poziomo czy pionowo? Czy ma coś w środku? Co pozwala ci zobaczyć? Kiedy będziesz gotowy, podziękuj trzeciemu oku, że ci się ukazało. Otwórz oczy. Zanotuj wszystko, co otrzymałeś. Teraz idź i ciesz się dniem z nowym, jasnym widzeniem. Podziel się wibracją. Moje wewnętrzne widzenie jest boskim aspektem mojej istoty.